Arma ośmiu. Tu ośidzimu miną anma i gawata się uchakat i uną dareba, gawata inna obawę i słończą, sile desin genumanycy defendaj i tromperańska w demoni, wędra zszyksa abandon hajt A mir kurde, kurde, ich i z sumnaren halten, i hakan masir alim zaniat lejtanut eali, szach de jest i usytmata nowotowstwa zawidzela od menia, jadł manu, serwata i destino genumanyca defendia zgane, i zaniedził kaderwana na on Teraz się kandyduję, tej jest to przykro. Nami jest to Nie jestem z Tobą, jest wymiana. Nie to Nie jestem to jest do jestem to jest zmiana. Nie jestem sobą, to jest zmiana. Nie jestem sobą, to warto zmiana. Nie jestem sobą, to jest zmiana. Nie jest z Nie jestem to jest zmiana. W walce kiedy będzie bardzo źle, sobie nawzajem wiele mieć i trzymając siebie tak patrzeć na ten świat, gdzie nie będzie trudnych spraw, jeśli radość w sercu masz, temu komu nie wzajemnie dać. Nie ma trudnych spraw, jeśli razem masz, wzajemnie sobie ją dać I nie chować się przed tym, co nadciągnie złe. I ja nie chowam się, bo nie będziecie nas, nie będzie mi. Zobacz się, nie znajdziesz nie, jeśli szukać będziesz gdzieś i choć nas na przestrzenku przyszłości rozlegnie się, a w połowie twoim słowom tylko odbite echo, odbieta słowa w czy się wycisza, gdzie tylko brzmi głos echa. Gwie tyle miast, które, tyle tyle gwiazd. Wziast. gwiazdy miastom dają znać, że w gwiazdach miasta są. Cicha noc, nie nic, ciemna zimna, późnia śni. Główce w śni i nie wyśni, Wśród wiecznej nocy dni. Cztu lat sam trwać. Dole aż do ziemi a przed śmieci wielu światów, daj nam wieczne spoczywanie. S.A.T.A.N.T. CO.P.A.N.T.R.E.M.U.N.U.N.K. Księga śmierci, księga zmarłych, czarna księga, księga przeklęta, księga tajemna, zakazana księga, księga zła, księga czarnych marni, księga mroków, księga ciemności, księga krwawego księżyca, księga trądów i węgaj, księga tajemnych kości, księga kościoła, krwi, księga zakonu,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 Ave Missisherus B Yalp Emoji Bel Z, Ave Mamo, Avenitis, Opus Via Vortis, Litis Santus, Lauda Simón Antiquist, Clearie Relation, Rectium Eternis, Modelo Inferno, Novo Como Fantástico, Descriptive Mechanic Perop, Santa Sandler, Satanits Pandemonium, Pandemona, de los Muertos, River Mortis, Cadaver Express, Ars Arsmoniem, Post -morten jest Pociąg osobowy z Wrocławia do Oławy. Opóźniony 33 minut i na to 32 w Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Na Planowy odjazd godzina 33.32. Prosimy pospieszyć się z przesiadami. Pociąg kończy G. SRUAT i ZENI. PIN i SERWATYZMINIX. SERWATYZMINIX. SerWATYZMIN.KOKS.KON.SERWATYZM kropka. У вас почта, у вас диспетчер